Kubuś. Odcinek drugi. Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów. Miły puchaty, okrągły, bo w domu jest Kubuś, puchatek Kubuś. Wśród roju pszczół, jak to nie dziadku frut, Kubuś płasi bez trudu. Ramboli, bamboli, na dom płasować mu. Zabawa stały gość A przypomnij, gdy dość To jest raz na jakiś czas A gdy jesteś sam W domu wśród czterech ścian Gdy coś ci dostwiera To masz przyjaciela Kubuś, Puchatek, Kubuś Gdziekolwiek byś szedł Hej, pójdę tam i ja Kubuś I nie ma cudu I jutro, i dziś I ja, i mój puchaty mi Uhuuu, bramboli, pamboli. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy drugiego już odcinka si audycji kubusia. Zanim wam powiem, e, czym jest audycja, audycja o zwiększej na, na, na nazwie Kubuś, e, Przedstawiam wam się, otóż ja nazywam się Radek i jestem e, właśnie prowadzącym dwóch audycji, mianowicie jestem prowadzącym się audycji Kubuś, która jest co, co tydzień i nieregularnie pojawiające się audycji pod tytułem bez odbioru. Dzisiaj zajmiemy się Kubusiem, ponieważ jest piątek, a Kubuś pojawia się właśnie co piątek I tak, na pewno część osób już wie o czym jest, Kubuś, bo już jeden odcinek powstał Ale dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, iż Kubuś jest to kulturalna, udzięczniona, bezprawnie udostępniona siaudycja Tak, bo Kubuś to jest jedyna audycja na świecie Wszyscy prowadzą audycję ja mam audycję. I podczas tej siaudycji będę wam przybliżał e, sylwetki postacie postaci różnych zespołów mało znanych niepopularnych na, na, niestety na naszym rynku, a może o wiele bardziej wartościowych niż wiele innych zespołów, które znalazły sobie miejsce w naszym showbiznesie. Ale zanim powiem Wam o tym, o czym będę dzisiaj mówił, e, musi padać pewna informacja organizacyjna, mianowicie postanowiłem zrezygnować z usług serwisu MyPodcast.com. I od tego odcinka Kubuś będzie nadawany już pod innym serwisem. Treleta ten Kubuś jeszcze będzie umieszczony na MyPodcast, żeby tam no żeby był i właśnie informował o tym, że jest zmiana. Bo stwierdziłem, że MyPodcast to nie jest dobry serwis dla podcastu Przede wszystkim bardzo wkurza mnie ta wstawka przed każdym odcinkiem, na bla bla bla. Ten podcast jest supported by bla bla bla mypodcast.com. Co strasznie wkurza co więcej? Jest często bardzo dużo problemów związanych z uploadowaniem odcinków. Te odcinki tam zanim się udostępnią, to muszą odleżeć swoje, muszą tam się ogrzać, oślepić, zanim się przygotują, do tego to minie dużo czasu, co strasznie denerwuje. Jest jeszcze cała masa innych problemów, o których tutaj będę mówił. Niemniej jednak serwis będzie zmieniony. Już tam się wszystko powoli zaczyna tworzyć. I postanowiłem się przenieść na serwis blogspot.com. I o dzisiaj, z, wraz z drugim odcinkiem Kubusia, e, adres podcastu brzmi www.podcast bez Jeszcze raz powtórzę, jakby ktoś nie zrozumiał: www.podcast bez Słowa podcast pisane przez C. I tam już od tej pory będą się pojawiały wszystkie audycje Kubusia i zarazem bez odbioru. Ten dział związany z moim Podcast zamykamy. Aczkolwiek nie do końca, ponieważ te odcinki archiwalne od 1 do 6 tam pozostaną. Więc, jakby ktoś miał ochotę posłuchać pierwszych odcinków bez odbioru, to serdecznie zapraszam właśnie na tamtą stronkę. A gdyby by były jakieś problemy z działaniem nowej stronki, bo na pewno będą, bo tam jeszcze jest sporo rzeczy nagranych sporo niedorabionych, jeszcze dużo jest roboty ze subskrypcją to możecie tam mnie pytać się pod adresem e-mail ramsztajnfanmałpaonet.eu Nie, źle powiedziałem już raz ramsztajnfanmałpaonet.eu No, ale w sumie chyba łatwiej będzie jak napiszecie mi na gadu pod numerem 6706649 Piszę nawet jakiś tam następny i tak pewnie Odpiszę, także nie będzie problemu tak, i tą częścią organizacyjną możemy teraz sobie spokojnym krokiem przejść do o, głównego tematu dzisiejszego, do dzisiejszej audycji. Zobaczmy ile nam minęło czasu. 4 minuty, zaraz nam się skończy piosenka ACDC, Ride On, to jest w podkładzie. W związku z tym szybko przejdziemy do głównego tematu. A więc tak, ja mam może was takie pytanie, czy znacie jakiś dobry, wartościowy polski zespół? Hmm? No na pewno niewielu z Was jest w stanie odpowiedzieć tak, czy tak powiem z biegu. Ja się ostatnio na tym też zastanawiałem i stwierdziłem, że nasz rynek muzyczny naprawdę nie jest jakiś mm, rewelacyjny. U nas niestety na liście przebojów są jakieś krowy, są jakieś file i różne inne zespoły, które właściwie tam nie powinny mieć miejsca. A jest cała masa zespołów takich, które no powinny tam się znaleźć. a może w sumie nie, bo dzięki temu, że są właśnie takie undergroundowe i mało znane, zacząte taka fajną muzykę. Do czego zmierzam? Zmierzam do zespołu natchel. Tak, i może zatrzymamy się chwilę przy nazwie Trzymam się kojarzy nazwa natchel. Kiedy lepiej tutaj angielski, na pewno zaraz stwierdzą, że to jest kropka od orzecha Ja w sumie też tak stwierdziłem Ale najpierw, zanim tak stwierdziłem, to stwierdziłem, że to mi się kojarzy nazwą jakichś płatków śniadaniowych No takie natrzel, nie? No, tak, tak mi się kojarzy Płatki NADSZEL, no w sumie na pewno no, dobre by były natrzele. Gdzie ten NADSZELE? Szokoladowy już w swoim sklepie ale nie, bo to nie, jest, nie są ani płatki, ani niby skorupka od orzecha, bo jak mówi, słownik w ogóle mówi tak, tak coś. Sprawdziłem sobie w słowniku tak ciekawości właściwie. I tam pisze, że inne a to jest w kilku słowach, co jak się ma do tego, że nutshell to jest yy, skorupka od orzecha, prawda? Bo jak będziemy się tłumaczyli dosłownie to inne a to to skróce od orzecha, a tu nie, w kilku słowach. I to jest bardzo fajnie, fajne w tej nazwie, bo zależy od tego jaki masz humor, jaką masz potrzebę, jaką masz zachciankę możesz sobie interpretować nazwę zespołu tak jak chcesz Raz mogą to być wypadki śniadaniowe, raz może być skorupką od dużo echa a raz może to być właśnie w kilku słowach I to jest właśnie fajne, że zespół nie ma takiej jednoznacznej nazwy Tak, to mi się właśnie w tym zespole bardzo podoba Ale może przejdźmy od razu do tego, o gdzieś, gdzieś się zgubi podkład Ej no, przecież miało być dwie piosenki Halo, no, no co, znowu jakiś błąd? O, działa, to lubię. Ile mamy na czasie? 7 minut, bardzo dobre tempo. Co tam było? A, jak się z spotkałem w ogóle z zespołem Nutshell? Spotkałem się z nim w sposób bardzo sprzeliżony tego, z jakim spotkałem się z zespołem Subdub Micro Machines, z pierwszego odcinka z i Kubuś. Mianowicie był to koncert, ale to nie był koncert Nutshell. Nutshell nie był główną gwiazdą wieczoru, a główną gwiazdą wieczoru był zespół Hunter. Ni z dupy, z pietruchy zespół Hunter postanowił sobie, że zagra koncert w naszym pięknym mieście namysłowie. i zdecydował się, że zagra w niejakim pubie, klubie Tabu. Tabu jest to taki klub, który słynie przede wszystkim z rozpierduch różnego rodzaju dresów. Tam odbywają się najbardziej wieściackie, najgorsze wszelkiego rodzaju imprezy umcyk umcyk owe. I tam zdecydował się zagrać Hunter. Trochę nas to wszystkich zdziwiło, ale postanowiliśmy, że nie będziemy zrezygnować z koncertu ze względu na, że tak powiem, lokację. I wybraliśmy się tam właśnie, że na koncert. W saporcie wpisanym był właśnie zespół Natrel. ta nazwa nam oczywiście nic nie mówiła. No i wybraliśmy się do niejakiego pubu, klubu, dziury, stodoły, miejsca o nazwie właśnie Tabu. Byliśmy tam po raz bodajże pierwszym. chyba pierwszym. Jak mi się dobrze kojarzy I no cóż Nic właściwie nas nie, nie zawiodło Czego mogliśmy się spodziewać Oczywiście klub mały jak dupa Ciasno jak też No ciasno bardzo Oczywiście wielkachne miejsce na, sto, na stodowe Nie stodowe. a Oczywiście brak klimatyzacji Chociaż klub był całkiem ładny a była tam taka scenka też, oczywiście rę ręcznej roboty, bo scenka była zrobiona z palet, wszystko dość się chwiało, ale mniej, że to. Zespół Nutshell pojawił się punktualnie o godzinie 5, co było bardzo dużym plusem, bo z doświadczenia wiem, że niewiele zespołów jest na tyle punktualnych. Zespół pojawił się i zrobił na mnie zauważenie dość dziwne, bo pojawiło się kilka młodych osób w czapkach Mikołajów, bo to był 6 grudnia ubiegłego roku. No i zaczęli grać. Może jeszcze tak chwilę o prawie wokół tego koncertu. Przed... yyy... Mm, było osób... w tabu może z 20 I wszyscy sobie siedzieli wokół sali, oni tak właściwie grali dla nikogo. Znaczy potem że taki gościu, taki błaszcz, a co tak... hop, hop, tak sobie zaczął skakać. Jak króliczek, ale potem mu się znodziło, bo skakał sam i sobie poszedł. Mmm. Nie wiem, może nie będę mówił ani o muzyce zespołu Nutshell, ani o moich wrażeniach. A że powiem wam, ale chwilę potem i najpierw dam wam dam do posłuchania próbkę zespołu. Piosenka o wdzięcznej nazwie kwiatek. <try> ma tygry z powody do dumy i cenę są dobrze zna, bo całe ciało ma z gumy. Sprężyny na dole ma. Skacze bryka i wiruje, braknie mu aż tu. Szaleje bez końca, bo widzi, i czuje, że nie ma równych mu. Nie ma równych mu. A ja jaki zamyt mi się stworzył w komputerze Bo zamiast piosenki Natchel pojawił nam się Tygrysek, ze swoją piosenką Znaczy jakoś jak ściągnąłem tę piosenkę Kubusia Puchatka, to już wiem, że muszę poszukać sobie trochę jeszcze więcej I teraz właśnie tego Tygryska i właśnie on mi wskoczy tutaj zamiast piosenki Natchel. Okej, okay. teraz już e, bez żadnych świchów kichów przechodzimy z Tygryska do prawdziwej piosenki Natchel. Także jeszcze raz, Natchel i kwiatek Ci wiadomość, nie napisałam zbyt wiele Pamiętasz, mi jedno życzenie, ale życie to za wiele Zostawiłam Ci pustą kawkę Jestem zdechłym kwiatem, nie pachnę już tak bardzo. Tak jest, i to był zespół nadszedł z ozimka, U, jakoś tak trochę cicho, jakieś podkładki chyba, chyba nam przyda, nie? Co by tutaj mam wybrać? A co tam, ACDC sobie damy, oni mają taką fajną muzykę, sam raz w sumie pasu, pasuje mi do tego, do podcastu, ani nie są ktoś tam głośni, nie hałasują mi tutaj specjalnie, ani też nie przymulają, także sam raz, a Manitox akurat sam raz pasuje nam na zakończenie dzisiejszego odcinka tak, to słyszeliście, to był fragment Piosenki "Kwiatek" Kwiatek zespołu Nutshell Zespół jak się nie Ozimka, to jest gdzieś u nas po polskim chyba jeszcze Albo gdzieś tutaj niedaleko, w każdym razie Muzyka bardzo fajna, może lirycznie i tekstowo nie, nie za bardzo naładowana Ale i też nie jest to jakiś tekst zarazem prosty Ani i jakoś lirycznie przewitaminizowany a propos przywitaminizowania lirycznego to sobie znalazłem właśnie tekst zespołu Phil piosenka pod tytułem Długa Rzeka, ja prawdę mówiąc nigdy nie słyszałem, ale bardzo spodobały mi się tutaj, e, spodobały mi się teksty, między innymi e, ostatnia zrobka, a brzmiła no tak, bo to co nas czeka, to długa rzeka. To długa rzeka. Przygródka historia, trochę dziwna. Ha! Ja nie wiem pamięć jak on to śpiewa. Ale w ogóle poziom liryczności i zarazem abstrakcji tego tekstu jest dla mnie po prostu powalający mm, Ale wróćmy może jednak do czegoś trochę lepszego niż nasz zwykły film. Zespołu Natchel, nie wiem jak wam, ale mi ta muzyka bardzo się podoba Szczególnie podoba mi się głos wokalistki, jak ona się nazywa Dzisiaj sobie nawet zapisałem niejakiej Kasi Konopki Bardzo miły i przyjemny głos, a zarazem wcale nie taki banalny Bardzo ładnie się komponuje z całą muzyką tego zespołu i tak słuchając tych trzech kawałków, które sobie ściągnąłem, bo tylko tyle znalazłem w necie To zrobiłem takie równanie Mianowicie jak połączycie Myslowic, Sok Malinowy i Kobieta to wam wyjdzie nutshell Takie wyszło moje równanie I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy podcast równaniem właśnie Myslowic, Sok Malinowy plus Kobieta daje nutshell Co jest naprawdę do, myślę dobrym równaniem i wynik jest równie bardzo dobry Wszystkim polecam natrzel. Jeżeli macie ochotę znaleźć ich w nacie jakąś ich muzykę, to wam tylko powiem, że jest z tym bardzo duży problem, bo jednak zespół jest trochę taki antygrandowy, chociaż istnieje już ponad yy, ile, już chyba 6 lat nawet, czy tam 5, to są problemy ze znalezieniem, bo na one co, co prawda hasło Nadshell jest, ale żadnych informacji nie ma. Na Wikipedii jak piszecie Nadshell to wam się pojawią łupki orzecha. I jedyną i jedną rzeczą, jaką właściwie możemy bazować, to jest ich strona i już podaję www.nadshell.cba.pl Jeszcze raz www.nadshell.cba.pl Ile nam zostało piosenki? A, już się kończę, Dobra. I jeszcze, jeżeli chcecie trochę muzyki, to na www.nadshell.muzo.pl www.nadshell.muzo.pl Tak jest. I tym sposobem kończymy powolnym krokiem już drugi odcinek Kubusia, następny odcinek za tydzień, albo dwa, zależnie od mojego humoru. Jeszcze nie wiem jaki zespół wybiorę, jeśli macie jakiś fajny pomysł, to piszcie w komentarzach. Eee, na pewno sobie je przeczytam, bo komentarzy dużo, do czytania nie mam. No i chyba za chwilę też nagram jakąś audycję bez odbioru, bo nagrywając tego Kubusia wziąłem jakaś ścisna nagrywanie podcastu. No, do zobaczenia na tydzień. Albo wam puszczę jeszcze jedną piosenkę Taką na dobry koniec Piosenka oczywiście zespołu Naszel A tytuł jej to Fabryka Serdecznie zapraszam i do zobaczenia za tydzień w kolejnym kobusiu. Ja jestem teraz Kiedyś wam pokażę Nie można tak traktować ludzi To nie może